Teraz Jakie wykonuję nie? powierzone mi zadanie. Jakie? Do tego numeru pełne zaangażowanie mam. I, mam. I świadectwo tego mam. dam dziś Co? na scenie. Scenie! Tak, rymowane przedstawienie no. dla chłopaczy. Kurwa, mać! Mać, mać!